Bierzemy dwa obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez piętnaście minut, posypujemy to wszystko drobno przetowaną wodą i dośmieramy. Kroimy i podsypujemy sosem z małym dużo i ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrożnie czas, czaso. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda Ci się to w kuchni. E, witam serdecznie, czy witamy serdecznie w ten piękny witamy witamy niedzielne po południu jest ten piękny niedzielny poranek chciałbym powiedzieć, ale to nie jest niedzielny poranek. Tylko to Chyba jest... w Anglii Jacko, bo u nas jest niedzielny. pogoda orkanowa, jakieś wichury, Pobrezę. jakiś śnieg z deszczem bardzo silne wiatry, no które tak. zniszczyły ileś tam dachów I... na Pomorzu Ojej. u nas też jakieś Ojej. takie wież, orkany, ale tu już jesteśmy przyzwyczajeni. W Anglii pięknie u nas pada i na odwrót, jeżeli u nas jest ładnie, to najczęściej na Wyspach jest deszczowo. To taka odwrotność pogody. No tak, bo myśmy mieli w międzyczasie w zim, zimą mieliśmy powódź. Czego u Was nie było? Słuchajcie kochani, witamy wszystkich Was serdecznie. Witamy w podcaście Anusz Witelec. I niech mi, dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że będziemy mówić o jedzeniu. To wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że jesteście do tego przyzwyczajeni. Będziemy poruszać parę ciekawych tematów. Jeżeli się wszystko nie zmieści dziś, to, będzie to, to powiem o tym w kolejnym odcinku. Ale przypuszczam, że poza małymi wyjątkami, które są niespodziankami od nas dla Was, to będziemy mówili o jedzeniu o zdrowiu przy jedzeniu czy, ja tak, czy, czy o jedzeniu przy zdrowiu, tak żebyśmy jedli a się nie truli o jedzeniu bez konserwantów o jedzeniu, które przygotowujemy sami o jedzeniu, które ma nam pomagać przy okazji zapytam Cię Jacku jak kiełki, które Ci wysłałem <śmiech> czy udało Ci się już je zasadzić? nie, ale ja właśnie chciałem tutaj oficjalnie serdecznie podziękować poprosiłem Pawła, bo jak tutaj nie mogłem tego do tej pory znaleźć w Anglii, także Paweł mi przysłał parę, <śmiech> parę opakowań ziarenek i zakupiłem, zakupiłem już taką, takie specjalne poletko, nie wiem jak to nazwać, takie filc mhm. set filc i tam co będą trzy pojemnik do wysiewania kiełków, No, to będą trzy poziomy i tam się chyba wodę leje na dole z tego co widziałem na zdjęciu i to już przyszło, tylko niestety nas nie było w domu, bo w tym tygodniu kabrysia pracowała na rano, a ja już yy, na szczęście przestałem pracować w nocy, pracuję w dzień no i z tego tytułu nikogo w domu nie było a na tyle były paczki duże, że nie zmieściły się w tym otworze pocztowym w drzwiach nie miał, nie miał kto lać wody, tak? tak i czekamy na to <śmiech> to paczki już są u nas w oficie pocztowym, tylko Musimy jeszcze odebrać, bo jeszcze tak się stało, wiesz, jeszcze jedyną szansą jest powiedzmy sobota, bo oni na szczęście w sobotę pracują, mhm. Mhm. ale niestety tym razem ja pracowałem w sobotę, a w związku mhm. z tym, że w przyszłym tygodniu będą ważne uroczystości rodzinne w naszym domu, więc będę krócej pracował, więc postanowiłem sobie zrobić overtime. Także jeszcze niestety nie Dobrze. spróbowałem, natomiast chciałem podziękować, bo już próbowałem. Poprosiłem Pawła, słuchajcie, i Paweł swoimi kanałami gdzieś tam wynalazł takiego bartnika, który pod lasami bieszczadzkimi zbiera miód, które dla niego zbierają pszczoły. Mhm. I bardzo dobre miody. Są bardzo dobre. Ja dzisiaj jadłem miód spadziowy glasty. Jestem w niebo wzięty, zauroczony. Nawet, wiesz, są z tych miodów, Na które próbowałem, które do ciebie dostałem, to ten miód mnie zauroczył. Ja jestem w nim zakochany. To chyba najlepszy miód w sumie tak faktycznie z tych, które tam były. On jest wyrazisty. Jak jeszcze będę to też przywiozał, bo on... już nam się, nam się skończył. No, on jest wyrazisty. My pijemy dużo miodu, znaczy jemy dużo miodu, ja jem dużo miodu, bo ja sobie codziennie, zresztą słuchajcie, teraz jest okres postu. Dla tych, którzy są wierzący, o tym wiedzą. Dla tych, którzy nie są wierzący lub wierzą w jakąś inną religię, no to mogą się między innymi od nas dowiedzieć, że mamy elend na, w świecie chrześcijańskim i to jest, ja uważam osobiście, pretekst albo powód do tego, żeby zrobić sobie jakieś postanowienie. Zresztą o tym chyba, żeś mówił w po poprzednim odcinku. I ja właśnie, tak, tak, tak. no i ja właśnie postanowiłem, i dzisiaj właśnie jest mój drugi dzień. Takiej um, głodówki, diety, um, tak to traktuję jako głodówka oczyszczająca, a jednocześnie jakby sprawdzenie silnej woli, bo um, u nas w domu jest tak, że staramy się, dla nas posiłki to jest ważny element dnia, w związku z tym, że obo obowiązki nie pozwalają czasami na to, żebyśmy razem spożywali posiłek jeden lub dwa dziennie, które spożywamy to jeżeli tylko taka chwila nastąpi i akurat właśnie w związku z tym, że Gabrysia pracowała na rano i ja na rano w sobotę, bo tak to jest normalnie weekend, no to w niedzielny poranek ja szykuję śniadanie. I zawsze wtedy, kiedy jesteśmy razem z różnych przyczyn, czy na przykład pracuję na popołudnie, czy to ja kiedyś pracowałem na noc, a Gabrysia miała drugą zmianę, no to myśmy po prostu, ja szykowałem zawsze śniadanie. I to, mhm. to... to jest dobry dzień, bo niedziela to jest taki dzień, gdzie można, jest to pretekst, żeby się spotkać. To już też mówiliśmy o tym, ale że można sobie zrobić wtedy takie le, lepsze śniadanie, w sensie któremu możesz poświęcić więcej czasu, no nie wiem, jeżeli lubisz jajka na miękko, to podejrzewam, że jak rano idziesz do pracy, zbierasz się do szkoły i tak dalej, to ciężko jest. Tak. Znaleźć czas, a tutaj w niedzielę, no na przykład my często robimy jajka na miękko właśnie dlatego, że można spokojnie to sobie wszystko przygotować, mm. można sobie posmarować kromki. Tak. I to jest taki dzień, kiedy celebrujemy te posiłki, proszę mów dalej. Tak, wiesz, no, przepraszam bardzo. Ale wiesz co spowodowałeś ja ci powiem co spowodowałeś. Spowodowałeś to, czy ja miałem coś innego, o czymś innym miałem opowiadać, a teraz opowiem w związku z tym. Tak. jeszcze czymś innym, Dobrze. Tak, o tej innej potrawie bo słuchajcie, bo generalnie tak dokończę tą myśl, że piję dużo miodu, czyli sobie po prostu rozpuszczam mam taki kubeczek, dostałem od tak, mojego pierwszego superwarsera który jak tutaj przyjechałem do Anglii a, on ma gdzieś około chyba z pół litra do tego daję łyżkę miodu taką jak mi się nabierze ze słoika i zalewam to wodą Aha. z filtra albo wodą niegazowaną i odstawiam na noc i rano wstaje i taki kubeczek. Byle nie gorącą, byle nie gorącą Wodą, nie, nie, nie, nie. Oczywiście, że nie bo zabija, prawda? Spamiętajcie o, o temperaturze tym. Temperaturze pokojowej. Nie. Mhm. Pokojowej, tak, tak, jak powiedzmy, O temperaturze takiej, do której go pojemnika włożymy, przykładowo rękę i się nie poparzymy. To już w zupełności wystarczy, prawda? Dobrze. Mhm i to masz na rano. I sobie to wypijam rano, tak, tak, to sobie wypijam rano. Robię sobie herbatę, dodajemy sok, znaleźliśmy taki sok, no niestety nie mogę zareklamować w tej chwili tej firmy, bo mi wypadło z głowy, ale no tam nie ma konserwantów, żadnych regulatorów, jest cukier, ale nie ma żadnych jakichś hmm. rugeratorów, albo jakichś innych suplementów. I taki malinowy sok, albo truskawkowy, ja sobie to dodaję do herbaty. W ogóle to jest, wiesz, rekord, jeżeli chodzi o mnie, bo ja zawsze słodziłem, a teraz już ograniczam cukier, i w ogóle teraz to już w ogóle cukier jest naprawdę wyeliminowany. Prawie nie do końca, ale prawie dodajemy. My wszystkie herbaty wszyscy w domu pijemy niesłodkie w ogóle. No, no. Ale to jest, wiesz co? Przepraszam bardzo, bo ja teraz też piję herbatkę. Piję herbatkę jaśminową. Ale to jest rewolucja, czy ewolucja, słuchajcie, bo ja kiedyś to na szklankę sypałem dwie czubate, później sypałem dwie płaskie jak kiedyś mi się zdarzyło napić jak herbaty bez cukru, to robiłem. Ble. albo jeżeli to była nawet jedna łyżeczka, no to było. Jak można to pić? To się nie nadaje. Także y, sam eksperymentuję na swoim ciele i mogę powiedzieć wszystkim, że y, można do tego dojść, jeżeli oczywiście każdy jest zdrowy, ma zdrowy organizm trzuska pracuje, wątrowa pracuje i wszystkie inne organy pracują prawidłowo. I teraz słuchajcie, i teraz, ponieważ ja tak długo mówię, to, to teraz poproszę Pawła, żeby powiedział, bo chcemy poruszyć generalnie będziemy mówić o dwóch rzeczach, ja to tak powiem. Ja opowiem o omlecie poradnym, właśnie a propos śniadania, Paweł opowie o takim chlebie. Omlet, super sprawa. E, w sumie wiesz co, bo są dwa rodzaje, ale o tym ja będę i będę to z tobą konsultował, jak, będziemy, jak będę o tym opowiadał. Natomiast Paweł opowie nam, no, Paweł ma kilka opowieści w zanadrzu, ale ja go poprosiłem, żeby opowiedział o chlebie, słuchajcie, dla osób, które właśnie nie mogą jeść cukru. Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz. Tak, i to będzie, jak to się mówi, chleba naszego powszedniego, czyli to potrawę, którą jemy w sumie chyba wydaje mi się, że najczęściej Europejczycy Polacy czy jedzą chleba. Tak, nie wiem, czy, nie wiem, czy widziałeś tam te zdjęcia. Ja myślę, że to wrzucę na nasz portal tam na, na Google Plusie. Te chlebki, które ci wczoraj wysyłałem. Tak, dostałem. To były właśnie te chlebeczki, które piekłem. One tak fajnie zostały przeze mnie. Mm, udekorowane w taki kłos, jakby kłos zboża. Pięknie, pięknie. Sugeruje to właśnie pięknie. wygląd takiego kłosu ziarna. Tak, to jest bardzo piękne. A co, może ty, pierwszy, może ty pierwszy o tym omlecie, a ja za chwileczkę powiem właśnie więcej, dlaczego taki chleb i jak. A mhm. Anusz Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Dobrze, więc słuchajcie, dla mnie omlet to się... Właściwie w sumie nie wiem dlaczego tak, tak było, ale tak było. U mnie w domu to się bardzo rzadko jadło. Może dlatego, tak jak Paweł mówi, że to jest takie trochę pracochłonne, ale mnie się osobiście wydaje, że nie jest tak do końca. No, łatwiej się robi. słusznie. Omlet jest szybki, Omlet tak. jest szybki, a tak. i, a i bardzo, bardzo zdrowy. I teraz mój confused polegał na tym, że jak szukałem w internecie, czy na YouTube, jakichś tam filmików, czy czegoś, to było tak, że e, miksowanie białka z jaj, białka i żółtka razem i wlewanie to na patelnię z różnymi tam innymi rzeczami, ktoś to nazwał omletem, jak i również takie coś, że się ubijało pianę. I dla mnie właśnie to jest moim zdaniem prawdziwy omlet. Czyli, do... Czyli ten taki puszysty. Tak, tak, tak, tak, tak. I do tej pory to się właśnie dodawało do tego jeszcze chyba łyżkę czy dwie łyżki mąki, i to tak mm -hmm. można dodać otręby to od razu powiem mm -hmm. i to tak po prostu na przykład jeżeli nie chcesz mąki mm -hmm. i to po prostu wyrastał taki grzybek w pewnym sensie wiesz i to się jadło tak. właśnie z miodem to był dla mnie omlet który ja znałem do tej pory czyli taki biszkoptowy omlet na słodko tak jest tak tak, tak. 100% tak mm -hmm. taki omlet natomiast ja zrobiłem dzisiaj i moja żona mówi, Jacek, raz, po raz kolejny mnie zaskoczyłeś i wsiadanie kochani, było bardzo pyszne. Nie? No dobrze. I teraz tak. Ja się dowiedziałem o tym, że jeżeli ktoś postanowił mm, zastosować jakąś taką łodówkę leczniczą, czy dietę taką, żeby odstawić jedzenie na jeden dzień, czy na dwa dni, czy na trzy dni, w zależności od y, potrzeb i zapatrywania się, to powinien co najmniej tydzień przed nie żadnych potraw mięsnych. No i ja takie coś właśnie zastosowałem. I, I co? I teraz właśnie bardzo dobrze się, bardzo dobrze czuję. Teraz tak, jak to, jak to się robi właśnie tego, jak ja robię tego omleta. To no będzie troszeczkę w, dla tych, którzy mieszkają w Polsce, to będzie troszeczkę trudne do wykonania z tego. A zarazem może nie trudne, wiecie? To zależy. Ja teraz tak podam składniki. To będzie taki biały ser, ale ten ser biały jest taki bardzo twardy. To nie jest taki miękki ser śmietankowy czy serek wiejski, czyli te kuleczki. Tylko to jest taki twardy. To jest taki twardy. Biały ser. Do tego tak, tak? odrobina cebuli. I bo ja to robiłem wiesz z jednego jajka. I do tego nóżkę wziąłem. Użyłem nóżkę z pieczarki. Takiej powiedzmy jak piłka do palanta. Mhm. I teraz tak. Ten ser. W związku z tym, że on jest twarty ja kiedyś w sklepie litewskim Udało mi się kupić taki biały ser, który był bardzo twardy. Więc ktoś, kto jest z rejonów Polski, tam powiedzmy ze wschodniej ściany, północno-wschodniej, na pewno się z takim serem spotka. Mm -hmm. U nas jest taki ser. U nas to, um, u nas to będzie, wiesz, co, w sumie nie wiem y, generalnie nie, ma, on, on musi być taki sztywny jak serek feta, ale to, ale to jest biały ser. Jeżeli ktoś nie ma... Czyli taki wiejski serek, taki na szmatce dobrze odsączony, odciśnięty, żeby był bardzo twardy, żeby się aż kruszył. Tak jest. I jeszcze przygnieciony mhm. na koniec, wiesz, deską i Doseczką. kamieniem. Tak, tak, mhm. tak, tak. Tak, tak, I z niego wykrawałem takie 1,5-2 cm takie kostki. Mhm. I na patelnię łyżka oliwy, albo dwie łyżki oliwy, na małym gazie, najpierw na, na średnim, później na małym gazie i te kostki właśnie obsmażam z każdej strony. Jak już co najmniej dwie strony mam obsmażone, to wtedy dodaję ćwiartkę cebuli, skrojoną w kostkę mhm. i tą nóżkę, y, i tą nóżkę y, tej pieczarki. Pieczarki. Tak. Mhm. I to się na małym, jak już z każdej strony się obsmaży, to ten ser będzie taki sztywny, on się nie będzie rozładził, on będzie sztywny. I, w, i teraz jak to się namieszy, na moim ogniu tam jeszcze tak pyrka podsmaża to w tym czasie ubijam y, białko na sztywną pianę i jak ubiję białko na sztywną pianę to dodaję wtedy żółtko y, i to wszystko delikatnie mieszam i to się robi taka masa delikatnie mieszamy po to żeby nie wybić tego powietrza które żeśmy wtłoczyli przez ubijanie tego białka do tego białka po prostu i to ja tu tak jak, jak przy biszkopcie postępujemy, bo to bardzo podobne. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, mhm. I po prostu to, wtedy taką masę wylewam właśnie na ten, na ten ser, tą cebulkę. A tą patelnię to przykrywa to wszystko. I to przykrywam przykrywką, tak jest. I na małym gazie to fajnie się dochodzi, to fajnie dochodzi. I potem po prostu obracam na drugą stronę i... Ani no, pęka ci to? jakoś, nie. może jakiś sposób fajny? Nie, nie, nie. No cała sztuka polega na tym, żeby to się już ścięło. A widzisz. I wtedy, kocha, widzisz no, kocha, tak, widzisz, kochane, i wiesz co, ja nie wiem, bo ja jak ja robiłem tego omleta, tak jak przed chwileczką mówię, tylko że in, inne ingrediencje były. I to było właśnie z czterech jaj, to właśnie mi to pękło na pół, wiesz, to mi nie wyszło. Mhm. O, to było nie pierwsze moje podejście, wiesz. A przez to, że mi się to udało. No ja jeszcze dobra patelnia, by się przydała. No, dobra patelnia i dobra e, taka packa, którą Szpatułka, można bierz, no szeroka, tak, okay. tak, żeby można było to, bo to będzie kruche, bardzo delikatne, żeby to po prostu obrócić, bo ja m, nawet nie próbowałem, wiesz co, bo ja umiem, jak smażę naryśniki, to ja umiem po prostu obracać naryśniki bez używania tego, bo tylko biorę patelnię i tak podrzucam. Podrzucasz, tak. tak podrzucam nie robię, ale to końcu, za wysokie było też. No, dziękuję ale to było po prostu za wysokie i za ciężkie. Ja się bałem, żeby to, żeby mi się to prostu no w powietrzu. Nie. Tak nie pójdzie, to jakoś trzeba na, nawet na dwie szpatułki delikatnie, jakoś, żeby to nie pękło właśnie przewrócić. Słuchajcie, jeżeli... Wiesz, przy okazji, jak jesteśmy... Jeszcze tylko dokończę, wiesz co, czasami hmm. można spotkać, w sprzedaży są takie patelnie, które mają pokrywkę, która jest jakby drugą patelnią, wiesz. I dwustronna, tak, do naleśników ja, do omletów, zgadza się. Ja tego, nie mam, ja tego nie mam, ale być może takie coś by pomogło, że po prostu, wiesz, wtedy tą drugą przy, tą przykrywką, drugą patelnią, co przykrywasz, po prostu to obracasz mhm. i kładziesz na drugą stronę i wtedy ci się to będzie obsmażało. I słuchajcie, i do tego, i to na ciepło, na ostatnie dosłownie trzy minuty zdjąłem pokrywkę i przykryłem to talerzem, talerz mi się nagrzał, po trzech, po trzech minutach na ciepły talerz to zsunąłem i do tego Ładnie to wygląda, tak jak dekorowanie Twojego chleba, tak ja padłem na pomysł, po prostu odrywałem liście bazylii i, tak. i je po, po, po, na krańcach, bo on jest taki jakby wiesz, on jest taki wklęsły, jak tak złożona dłoń, prawda, w łódkę. Tak, I na tak, krańcach tak, je porozrywałem i on się wtedy ładnie wyprostował. I takie dwa listeczki, do tego dwie kromki chleba i herbatka palce lizać, polecam. Super. Można też, tak jak mówię, że są dwa sposoby, to takie bardziej naleśnikowe ciasto, czyli nie białko osobno, tylko mm, całe jajko ubijamy. Można dodać właśnie odrobinę otrębów, można dodać tam różne przyprawy do tego ciasta, tak troszeczkę jest. mąki. Tak jest. I wtedy zrobić takie bardziej płaskie, naleśnikowate, tak. ale na, na słono omlety. Mhm. I, I później na talerzu na przykład dwa nawet ciejsze sobie złożyć, jako górę i dół, a w środek dać sałatę, pomidory, odrobinę cebuli, papryki, korniszony, jakąś wędlinkę, czy jakąś pierś indyka, czy skurczaka, mm -hmm. co nam pasuje. I to sobie właśnie ładnie też zjadać w ten sposób. Fajny, szybki posiłek, a dosyć różnorodny, bogaty w różne składniki, bo mamy i białko, mamy i... mamy i... cebulę, rzeczy, dodamy, Tak jak mówisz, cebula, pomidor, czy jakiś ser. Dobre, bo to jest szybkie, wiesz, to jest, mhm. to jest szybka potrawa. Przy okazji jeszcze e, ostatnio kupiłem sobie patelnię, bo mieliśmy taką patelnię teflonową. <głos> I tutaj mi się przypomniał kawał, który ostatnio słyszałem. Pyta e, mama córki, bo tam była w odwiedzinach, patrzy nieumyte naczynia, no to buch do kuchni, jak to wiesz, nie mogą stać takie naczynia. Mhm. Wie, że córka zapracowana, to złapała się i pyta się, córciu, córciu, co to było na tej patelni? Teflon. Ledwo to cholerstwo doszorowałam. No to pięknie. Ale wiesz, dała radę. No i u nas podobna sytuacja była. Patelnie jednak, nawet i najlepsze się zużywają. Ta nasza patelnia teflonowa miała już jakieś takie pewne zadrapania, czy jakieś takie, no już obawiałem się, że nie, nie jest najzdrowsza do używania i wymieniliśmy ją na nową. Tym razem postanowiłem zainwestować w patelnię, która ma ceramiczną powłokę o. i okazuje się, że to się bardzo fajnie sprawdza, równomiernie się rozgrzewa, odrobinkę tłuszczu, dosłownie dwie kropelki dodasz i ona jest bardzo śliska, woda po niej spływa, tak jak wiesz, po kaczce, mm -hmm. po piórach kaczki, czyli w ogóle nie przywiera. Nie można jej tylko myć na gorąco, ale to zresztą każdej patelni, bo patelnia gorąca z polana wodą się wygina, każda jedna, a patelnia taka z tą powłoką ceramiczną mogłaby po prostu Pęknieć. popękać nam ta powłoka. Natomiast możesz używać jakiś tam widelca, nawet chyba no, nie jest taka delikatna jak te patelnie teflonowe. Natomiast ja zawsze używam bambusowych czy drewnianych jakichś tam akcesoriów, łyżek i tak dalej, ale fajna. Powiem Ci, że się sprawdza. Także taką patelnię z powłoką ceramiczną mogę polecić. Teraz jest wykwit tego, bardzo dużo jest różnych patelni tego typu, w dosyć dobrej cenie można sobie zakupić. Jedyne, co bym powiedział, że trzeba uważać, żeby ona była idealnie płaska i to dotyczy każdej patelni, którą chcemy postawić na płycie indukcyjnej czy też na płycie grzewczej, bo musi przywierać dokładnie do podłoża. Na wiesz, palniku gazowym nie ma tego problemu, że jeżeli ona nawet nam się odrobinę tam kołysze, to no, ten gaz i tak wiesz, równomiernie ogrzewa dno, a tutaj patelnia musi idealnie być płaska, równa i musi stać ładnie na, na płycie, dlatego też między innymi właśnie nie wolno gorącej patelni nigdy wkładać do zimnej wody, czy polewać, bo ona nam się wygnie i już nie będzie przywierała. Także takie patelnie są fajne. No dobrze Paweł, tak ale przepraszam, mogę to, czy, polecić. to ty idziesz z kawałkiem szyby, czy jakiegoś płaskiego przymiaru na, tą, na plac, czy gdzieś tam do sklepu, co kupujesz tą patelnię? Jak to sprawdzić, czy jest no, płaski? Położyć na jakiejś półce, czy, czy, czy na czymś takim płaskim. Bo to jest bardzo ważny, to jest bardzo ważny znaczy, na element. Na pewno te najtańsze mogą mieć wadę, wiesz, natomiast te droższe, no podejrzewam, że będą już przechodziły jakąś kontrolę jakości. No Ale no, na, nawet gdyby ktoś kupił, to proponuję sobie położyć, zanim ją jeszcze zaczniemy Używać. rozgrzewać, to ją położyć tak. i sprawdzić, czy jest idealnie równa, bo tak jak mówię, no to przewodnictwo ciepła jest wtedy dobre. Taka... Jeśli jest powyginana, to, to sugerujesz, by ją oddać i wymienić na dobę. Ile taka batelnia kosztuje? Nie dużo, to jest to nie było, około 50 zł, to już jest taka średnia półka. Od, myślę, że od 30 do 100 można kupić. Dobrze, czyli za to jest taka lepsza półka, tak? Ja bym brał zawsze nie najtańszą, tylko powiedzmy taki złoty środek lub lepszą, jeśli nas stać. Ale tak jak mówię, istotnym parametrem jest to, żeby ona była... Prosta, żeby była równiuteńka. Okay. No dobrze. A Nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No i tu mamy, tu mamy kwestię patelni i, i kwestię omletów omówioną. Jeszcze był drugi kawał. Też z myciem patelni. Mąż myje patelnię, bo tam coś robił, jakieś siedzenie. No i wiesz, ten taki myjak druciany, prawda? Mm -hmm jaki się stosuje do takich jakichś tam grubszych zabrudzeń, przypalonych garnków i też szoruje tam trzetą tą patelnię, a żona zobaczyła to i drze się tam. Nie skrop po teflonie, a mówi do niej sama jesteś po teflon. Dobra, przechodzimy do chleba. Słuchajcie, orkisz. Co to jest orkisz? Chleb orkiszowy Wam zaproponuję. Orkisz to jest taka prymitywna Odmiana pszenicy, taka jakby naturalna, bo wiemy, że ziarna, tak jak i jabłka dzisiaj i wszystko, co, co mamy, są wyhodowane odmiany bardziej wydajne. Chodzi o to, żeby z jednego hektara jak najwięcej uzyskać plonów. Natomiast pszenica, tak jak i brązowy, na przykład dziki ryż, to jest coś takiego bardziej pierwotnego. I teraz, co nam to daje? orkiż ma w sobie więcej białka, ma mniej glutenu przede wszystkim i ma, no jest bardziej taki łatwo przyswajalny, ma więcej błonnika to ziarno też. Jest takie podłużne, wiesz? Mhm. I teraz tak, mogą ten chleb jeść osoby, które cierpią na cukrzycę. W ogóle nie zwiększa indeksu glikemicznego w zasadzie przez co jest no, bardzo zdrowy bym powiedział to jest wiesz mąka jest taka mąka jest taka beżowa jest troszeczkę ciemniejsza niż zwykła mąka pszenna ale chleb jak zarobisz tego to robi się brązowy jak go upieczesz to jest tak jak żytni brązowy taki chlebek bardzo bardzo smaczny ciasto lepiej się robi niż ciasto z mąki żytniej nie jest takie wiesz, wiecznie mokre klejące tylko ma takie właściwości bardziej jak ciasto pszenne, czyli jest sprężyste, miękkie, dobrze się zarabia, ten bochanek ładniutki, rośnie równo, nie pęka, jest elastyczny, a zarazem jest, no, ma takie cechy jak ten chleb żytni. Robi się go w ciekawy sposób dosyć, ten przepis znalazłem na chleb.info.pl, to jest taki, taka stronka internetowa, gdzie są różnego rodzaju przepisy chleb na, na chleby. I przepis bardzo dobry. Ja tylko dałem mniej soli, bo też tutaj było troszeczkę więcej soli podane. Zrobiłem pierwszy raz, bo by było tej soli za dużo, bo tam było powiedziane, że no chleb nie będzie miał smaku, jeżeli nie będzie wyraźnie słony, a dla mnie to nie działa. I zrobiłem już wtedy z odrobiną soli tak po, po swojemu. Bardzo dobrze. Słuchaj, chlebro, bardzo dobrze. chleb robi się tak, chleb robi się tak jakby dziś na jutro, czyli trochę trzeba, czasu trzeba mieć, ale nie daje się w ogóle drożdy. Bierzemy tak robimy to jakby trzyfazowo najpierw robimy zaczyn i dajemy 80 gram aktywnego zakwasu, czyli taki jak my mamy, codziennie go dokarmiamy zakwas może być żytni może być pszenny, może być orkiszowy ja użyłem żytni, bo taki akurat mam czyli tak 80 gram tego zakwasu no to jest, powiedziałbym, że to jest 4 łyżki płaskie, no 5 teraz tak dla alergików właśnie trzeba by było orkiszowy, bo to jest też dla, dla alergików, którzy są uczuleni na gluten, też ten chleb jest bardzo dobry. Teraz tak, 100, 125 g mąki orkiszowej razowej i 60-80 g wody. To sobie miksujemy razem, czyli mieszamy w jakimś pojemniczku i zostawiamy w temperaturze pokojowej na 8, 10, 12 godzin, no najlepiej na noc, czyli dziś na jutro. Drugim etapem jest, tu jest nazwane to zaparka. 100 g mąki orkiszowej ciemnej, takiej tej razowej 120 g gorącej wody jedna łyżeczka soli i ewentualnie tutaj jest łyżeczka milanego kminku jak ktoś lubi i teraz tak, musimy to mieszać łyżką, żeby się nie poparzyć bierzemy miseczkę wsypujemy tą mąkę zalewamy gorącą wodą, dodajemy sól i mieszamy to. mówię najlepiej to jest taką drewnianą łyżką sobie wymieszać bo to jest naprawdę bardzo gorące i z tego powstaje taki jakby klej, takie ciasto zwarte, zaparzane. To już później, jak to wymieszamy, możemy ewentualnie podsypać jeszcze odrobinkę mąką i już ręką zarobić w taką kulkę zgrabną. I też to odstawiamy na 12 godzin, czyli to robimy dzień wcześniej. Te dwa etapy, zaczyn i zaparkę. I na drugi dzień już sobie patrzymy, że ten nasz zaczyn znacznie urósł, zwiększył swoją objętość ta zaparka ta mąka troszeczkę przeleżała taka właśnie zaparzona ona jest taka wież, taki, taki kleista jest to ciasto dzięki temu właśnie ten chleb jest dodatkowo elastyczny, sprężysty i fajnie się piecze i teraz to wszystko łączymy, czyli te dwa nasze z poprzedniego dnia naczynia, zaczyn zaparkę, dajemy do większej miski i dodajemy do tego pół kilograma mąki orkiszowej od 180 do 250 gram wody, czyli niecała szklanka to już ile tam to ciasto nam zabierze. Tu jest jeszcze do, dodać jeszcze łyżeczkę soli, ale tak jak mówię, ja już tego nie daję. Mm -hmm. I tutaj jest łyżeczkę cukru trzcinowego bądź melasy. Opcjonalnie, ja tego też nie dawałem. I teraz to wszystko sobie ładnie mieszamy. I powstaje nam jedna kulka ciasta. Z tego można upiec dwa chlebki albo jeden taki bardzo duży. Wszystkie składniki mieszamy Odstawiamy sobie to na chwilę Na jakieś 10-15 minut Potem przerabiamy jeszcze raz Później już formujemy bochenki Przerabiamy jeszcze raz Smarujemy sobie to czy obsypujemy mąką Widzimy, że to nam ciasto ruszyło Wtedy ja to wkładam do foremek I w tych foremkach Jeszcze jakieś 45 minut Spokojnie sobie to leży przykryte ściereczką mhm. Naprawdę to jest wiesz tak jak bułka Taka jak bułeczki, ciasto na bułeczki ono jest zwarte, nie lepi się w ogóle do rąk bardzo fajnie się to wyrabia bardzo fajnie rośnie i po tych 45 minutach około tak do foremek daję więcej na 1 trzecią wysokości no nie więcej jak pół widzę, że te foremki się już ładnie wypełniły prawie po brzegi i nagrzewam piekarnik do 220 stopni mogę go zwilżyć wodą ewentualnie, co często też robimy i wrzucam ten chlebek, po 10 minutach, znaczy wrzucam dwa jednocześnie chlebki, po 10 minutach zmniejszam temperaturę do 180 i piekę. Czas pieczenia ogólnie cały jest około 45 minut, 50, zależy od piekarnika. To się ładnie upiecze, chlebek jest e, chrupiący, ma chrupiącą skórkę, jest sprężysty, taki wiesz... E, no, widać, że to jest pszenne ciasto, nie jest taki ciężki bardzo jak żytni, ale zarazem widać, że jest razowy, że jest ciemny, ma ten taki aromat prawdziwego chleba jest bardzo, bardzo smaczny w tej chwili, dzisiaj nawet jedliśmy kromki rano na śniadanie z chleba, który był pieczony w tamtym tygodniu, czyli ma już chyba 8 dni chleb nie jest yy, w żaden sposób ani suchy, ani czerstwy, broń Boże nie pleśnieje, co zdarza się po tygodniu yy, pieczywo z polepszaczami, z jakimiś wiesz Takimi rzeczami ze sklepu, gdzie to pieczywo jest sztuczne, ono już się psuje, a tutaj masz naturalne pieczywo, które w żaden sposób po tygodniu nie traci na jakości. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Bardzo smaczny. Prosty w sumie w zrobieniu chlebno, tylko tyle, że trzeba trochę czasu, ale tak jak mówię, na pewno nie wpływa w żaden sposób niekorzystnie na, na indeks glikemiczny, bo tam sprawdzaliśmy. Moja żona, jak wiesz, jest przy nadziei. Czekamy na dzidziusia, który niedługo będzie już z nami. I zdarzyło się tak, że ma cukrzycę ciążową. Niedługo w tym roku? Niedługo. No, za, za dwa odcinki. <grym> to rzeczywiście to już jest zaawansowane. Tak, no, no, na Wielkanoc już będziemy, będzie nas więcej. Wow. I wiesz, zdarza się coś takiego. Raz na, powiedzmy, u jednej kobiety na trzy mniej więcej. Mhm że występują takie powikłania, trzustka nie radzi sobie w pełni i może następować cukrzyca ciążowa, która zazwyczaj ustępuje po urodzeniu dziecka. Wtedy należy badać cukier, czyli kuć się w paluch i glukometrią sobie mierzyć poziom cukru. Należy przestrzegać diety odpowiedniej i jeść odpowiednie rzeczy. Chleb żytni, który pieczemy w domu, no niestety nie był tak dobry, jak ten właśnie i od tego czasu, kiedy to sprawdziliśmy, wyczytaliśmy, że ten chleb może być taki fajny, pieczemy tylko ten w tej chwili i okazuje się, że naprawdę jest bardzo zdrowy, bardzo smaczny no i właśnie w takiej diecie cukrzycowej bardzo bardzo korzystny. Oprócz tego też jemy ten taki chleb żytni, taki prasowany, jak ty to mówisz, tektura. Też poza anteną żeśmy się zreflektowali, że ja go kupuję i ty go też kupujesz. Powiedz może parę słów. Tak, tak, słuchajcie to, z tym, że <coughs> przepraszam, żebyśmy się źle nie zrozumieli, bo w Polsce się można spotkać takie kartoniki, takie jasne kartoniki, i on jest taki z zewnątrz, taki gładki z obu stron, i w środku ma tam takie, wiesz, pory, jakby takie mini pory jak chleb. Natomiast ja tak. mówię o takim czymś, właśnie takim prasowanym chlebku który Z, z jednej zje... strony jest taki jakby dziurkowany, tak. a z drugiej strony jest gładki. Tak, mhm. jest, tak, tak. Pełnoziarnisty, tak, tak, taki gruby, tak, ciemny. Tak, tak, tak, tak, tak. Mhm. To właśnie ja ten bardzo lubię, tak. I to właśnie... Nie lubię tego steropianu, takiego, takiego, takiej, taki, który jest płaski z obu stron, mhm. tylko ten właśnie dziurkowany lubię. I o dziwo właśnie... I uważam, że jest dobry. Tak, i, i o mhm. dziwo właśnie, bo kiedyś to mi to nie smakowało, po prostu, wiesz? Ale teraz o dziwo... Tak, no to jest słuchaj. W Szwecji, wiesz, w Skandynawii jest bardzo znany ten chleb i oni bardzo dużo tego jedzą. Może też dlatego, że... Mm, no nie wiem dlaczego w sumie, ale jest, jest to taki iście skandynawskie. On jest fantastyczny, bo Starycznie. jego jeżeli robisz na, w momencie gdy będziesz spożywał, to będzie taki y, kruchy, będzie się tak łamał, będzie taki sztywny. Tak, tak, Natomiast tak. jeżeli przykładowo sobie posmarujesz miękkim masłem albo na przykład, nie wiem, majonezem i położysz kawałek liść sałaty, cebuli, kopijkę. liść sałaty czy jakąś wędlinę to on po prostu z jednej strony on troszeczkę zmięknie, ale nie będzie taki flakowaty, tylko on wtedy jest taki bardziej plastyczny i, i też bardzo jest smaczny i tego można, Paweł mówi, że a to weź sobie kup więcej tego by jesz miał. Ja mówię do Pawła, Paweł ale ja to kupuję co tydzień i to co tydzień znika, a u nas jeszcze dodatkowo teraz są takie, wiesz, m, różne smaki, możesz sobie kupić taki właśnie, tak, Czysty, maślany, pszenny, wieloziarnisty tak. z sezamem tak. i tak dalej, i tak dalej. Tak. Dobra rzecz, bo mm, no, u nas to sto, stosujemy w ten sposób. Raz, że go lubimy, czyli go podjadamy, a dwa, że jeżeli na przykład pieczesz chleb raz w tygodniu, tak jak my to robimy mhm. i na przykład ten bochenek się kończy, to już załóżmy ten jeden dzień można jeść tylko takie pieczywo. Mhm. Albo kupić jakieś bułeczki pszenne, powiedzmy, takie, które no, nie są aż takie zdrowe, ale też są smaczne i czasami po nie sięgamy albo pieczemy tak. sami. Tak. Ale na przemian można jeść, ma dużo błonnika, co jest ważne, jeżeli przeczyta się skład takiego chleba. No Jest kilku producentów, u nas są i polscy, i szwedzcy, i niemieccy, i jacyś tam jeszcze inni w różnych sklepach, to widać, że tam jest tylko mąka żytnia razowa. Woda i sól i żadnych konserwantów, niczego innego, mm -hmm. nic tam nie ma. Ewentualnie mm -hmm. jakieś mieszanki typu właśnie siemielniane, tak, wieloziarniste. Czy, czy jakieś tak. wieloziarniste, tak. Dużo błonnika, dużo mikroelementów. Chleb może leżeć tygodniami, miesiącami, no tak jak mówisz, wiadomo jak, jak jest, to się go chrupie, ale mm, jest bardzo dobry na słodko z dżemem, z masłem, z, z pomidorem, mm -hmm. z serem żółtym, do nie wiem, jakąś konserwę rybną sobie otworzysz, czy, czy, czy jakiegoś śledzia on smakuje ze wszystkim równie dobrze i, no i jest fajny, naprawdę. Powiedziałeś o rybie człowieku, jaką, my, jaką ja jadłem rybę, myśmy, ty wiesz co, nie wiem, czy czasami kupujesz tuńczyka tak w, w sosie własnym, czy w zalewie wodnej takiej, kupuję, i i, tak. i on jest brązowy, prawda? Mm -hmm. a myśmy kupili tuńczyka kochany, w świeżego krojonego, polędwice no skąd wiesz, ale Jezus, wariat, ja już mogę powiedzieć, że to jest mm -hmm. pierwsza ryba, której, którą ja będę na pewno jadł i na pewno bym ją zabrał na bezludną wyspę to jest fajne, sztywne Dobrze, tutaj jest, mięso tutaj jest jedna rzecz, to jest mięso do, dobre, bardzo wysokiej jakości no, nie bez powodu Japończycy płacą za Tuńczyka, wiesz, ciężkie tysiące dolarów, natomiast tutaj no, jedno zagrożenie to jest Fukushima, która była i niestety trzeba wiedzieć skąd te ryby są, bo wody są skażone w tej chwili. A co, to Tuńczyk, tuńczyk, tuńczyk, tuńczyk opływa tylko o tą w Japonii? Nie tylko, ale wiesz, no, no nie wiem czy wiesz, że te zanieczyszczenia dopłynęły już do Stanów Zjednoczonych, także... Zobacz sobie, gdzieś tam są w internecie mm -hmm. mapki, do, mm -hmm. do wybrzeży Kalifornii już yy, dopłynęła woda, bo prądy oceaniczne krążą i, i opływają całą ziemię dookoła, woda się wymienia. No. Była taka mapa pokazana, skażenia, tak. gdzie rejestruje się właśnie wzmożone występowanie wody radioaktywnej u wybrzeży Kalifornii, gdzie to jest, wiesz, po, po drugiej stronie globu. No dobrze, ale w porządku. To czy, czy to miejski? znaczy, że wokoło Japonii to już nie ma tam żywego stworzenia wodnego? Są żywe, ale są skażone. I to jest właśnie niebezpieczne, wiesz? Mhm. Czyli one mogą Tylko się... Jak się teraz ustrzec, czy... No bo możesz to zjeść, możesz tego nie widzieć, ale to zostaje już w organizmie, to już, wiesz... Ale to grozi, tym że, to grozi tym, że te ryby, które y, pływają w tej wodzie skażonej, mogą się przestać rozwijać albo będą jakąś chorą ikrę tworzyć, tak? No to ikra ikrą. Wiem, że nie, nie, nie lubisz kawiaru, ale kupujesz rybę, która pływa w wodzie skażonej, nią oddycha z niej zjada pożywienie mhm. i to wszystko jest w tym mięsie, które jesz później. Nie może tak się zdarzyć, wiesz. Czyli to się nie jak to mówią, w cenie są Jak to mówią, w cenie są puszki sprzed z, z pięciu lat jeszcze, które mają dobry termin przydatności do spożycia. Mhm. No widzisz, człowiek sam siebie zabija. No to, no to przykre i straszne to jest, ale... Tylko wiesz, nie wiem, jak to się ustrzec tego, bo no, można by jeść ryby z, tutaj z Bałtyku, gdzie na pewno jest wąski wąski ja wiem, gardło. Ja wiem, jak się ustrzec. I wiesz, jak nie się... ma wymiany wody, wiesz. Wiesz, jak się ustrzec? Jeść pstrąga potokowego albo tęczowego. Hodowlanego. No, niby też. Tylko wiesz, no nie wiem, jak to, jak to zbadać. No, trzeba by mieć jakiś licznik chyba Ge Weigera i, i badać wszystko. No, to jest paranoja w tej chwili, ale no wiesz, niestety... Też właśnie m, słyszałem w BBC taką po angielsku audycję, że m, no jest zagrożenie, w, jeżeli chodzi o spożycie, o spożycie ryb atlantyckich czy jakichś tam właśnie oceanicznych, gdzie one mogą być skażone, po prostu tego nie widać, ale może ktoś sprzedawać takie ryby, wiesz? Ale to, dobrze, ale to myślisz, że ci, że to państwo na to zezwala? Czy ci, ci sprzedawcy, jakieś tam tacy duże, dużo powierzchniowi tego nie kontrolują? Jacku, ale to praktyki typu sól drogowa w kiełbasie, wiesz, pamiętamy to, prawda? Jakieś sztuczne, suszone żółtka, zrobione z czegoś tam. Wiesz, tutaj liczy się tylko pieniądz tak naprawdę. No nie? i właśnie dzięki temu przykładowi tym rybom przeszliśmy do drugiego kolejnego... Drugi... Finału naszej audycji tak, i tak. te, jeszcze ostatniego tematu. Tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest, słuchajcie, to jest niemożliwe i tak nie. kiedyś Paweł chyba o tym wspominał, nawet już chyba było rok temu, czy jeszcze wcześniej, o najdroższej soli, czy w zasadzie najdroższej wodzie. Najdroższą wodę, jaką możecie kupić, to jest woda, która jest strzyknięta do szynki. I ja chciałem tak, ja chciałem tak powiedzieć, taki mały manifest, że że nie wierzcie producentom, albo nawet, no tak, producentom, którzy myślą, że są producentami żywności, a tak naprawdę są producentami trucizn, którą trują wasze organizmy. I oni nie myślą wcale o was, tylko oni myślą o tym, że wy macie kupować te produkty z różnego rodzaju składnikami chemicznymi. Bo, bo im zależy na tym, żeby sobie wybudować coś, kolejną halę kolejny dom, kupić kolejny samochód i nie interesuje ich to wcale choć to jest taka aberracja, ale tak jest, bo żaden pasożyt nie chce, żeby jego organizm, na którym pasożytuje doprowadził go do doprowadzić ten organizm do śmierci, ale tutaj w tym przypadku to jest wyjątek, ich nie interesuje wcale jak wy się będziecie czuć i czy wam, czy będziecie się dobrze czuć czy wasze dzieci będą rzyśkie, uśmiechnięte i wesołe czy Zawsze apatyczne. możecie z drugiej fabryki kupić tabletki. A właśnie. To Paweł mi ostatnio powiedział, że teraz w Polsce jest taka kampania. Ja nie, nie, to, to, to może ja się wtrącę. Ja nie, nie oglądam w zasadzie telewizji w ogóle. No, czasami gdzieś tam może mi się zdarzy przypadkiem, ale ostatnio zauważyłem dwie rzeczy. I radio, i telewizja. Praktycznie w każdej przerwie reklamowej każe nam iść i coś sobie zażyć na coś. nie wiem, Albo na ból głowy, albo na odchudzanie, albo na katar, albo na zatoki, albo na, no nie wiem, na jakieś tam spalanie tłuszczu, albo na coś tam. No po prostu cały czas trzeba coś iść i zażywać, i pić syropy, i jeść tabletki. Najlepiej to zabrzeliło, tak jak powiedziałeś tak, musi zażyć tabletkę, żeby zasnąć, Później musisz zażyć tabletkę, żeby się obudzić. Tabletkę, żeby się obudzić, tak. Na, na apetyt, tak. później na zatrzymanie apetytu, później na wypróżnienie, tak. później na coś tam, na pobudzenie. Wiesz, był taki jeden gość, który źle skończył, bo umarł na kiblu, nazywał się Elvis Presley. On tak właśnie, na spanie, na pobudzenie, na apetyt, na zatrzymanie, na depresję, na dobry humor. I on podobno łykał 30-40 tabletek dziennie, na wszystko. Pod podobnie też Michael Jackson, podobnie miał bardzo duże zamiłowanie do różnych specyfików, medykamentów i też dosyć dużo tego dziennie zjadał, czy też zażywał w różnej formie i do tego się dąży, żeby co rusz, co wstaniesz od telewizora bo wiadomo, telewizor dobry jest na wszystko tam są super informacje ale jak już wstajesz na chwilę, bo jest przewana reklamę to idź tam sobie, zażyj jakąś tabletkę <grym> No takie jest przesłanie. A druga rzecz, gdzieś tam jakiś top-szef, czy jakieś takie, są dziwne programy różne, czy jakieś tam kulinarne prawda szaleństwa pani Gesslerowej. Raz widziałem, chyba to był top-szef, gdzieś tam kątem oka. Mhm. Był pan jakiś tam krytyk kulinarny, który ma jako jedyny, chyba w Polsce gwiazdkę Michelina. On to prowadzi, no i tam jest też paru innych krytyków kulinarnych. Dowiedziałem się stamtąd, że kiełki są już niemodne od 10 lat i są... Trzeba to wyrzucić z kuchni, bo to już jest pase. A ja właśnie mówię odwrotnie. Idźcie, kupcie sobie. Pełno jest teraz no, na przykład w sklepie z tym takim owadem w kropki. Mm -hmm. Jest duży stent. W przystępnej cenie są kiełki różne, różne, różniaste. Ja najbardziej lubię rzodkiewkę, bo jest pikantna, bardzo smaczna i łatwa w hodowli. Za 2-3 dni macie już pyszne kiełki. Można, tak jak Jacek mówił, zamówić sobie urządzenie do wysiewu kiełków. Można, jak nie, to zwykły plastikowy pojemnik. Tak. Od góry szmatka lniana, gumka czy jakaś nitka tak. zawiązać i to zalewać wodą, wylewać. Albo jeszcze lepszy patent opracowałem ostatnio. Mamy takie siatki w oknach na komary i mhm. jak tą siatkę kupujesz, to ona jest tak z, no, w paczce. że mhm. na rozmiar okna i zostaje Ci trochę tej siatki. Tak. Co z nią zrobić? No Można zrobić dziecku siatkę na motyle. Można jakieś tam, wiesz, różne sobie siateczki do prania, na przykład do pralki bielizny zrobić, ale można też taki kwadracik sobie jeden zostawić i na takie pudełeczko założyć. Szybko się woda wlewa, szybko się wylewa, widać co tam się w środku dzieje i można tego używać. Nilonowa siatka taka, mhm. y, którą można sobie przyciąć na rozmiar, a jak nie to, tak jak mówię, ścieleczkę y, jakąś bawonianą, czy ligninę, coś takiego, znaczy nie ligninę, tylko gazę, czy jakąś pieluszkę i robimy te kiełki i jemy na potęgę to jest pycha, bomba witaminowa i, i to jest bardzo fajne, także nie są kiełki wcale niemodne nie przestały być zdrowe, przez to, że jakiś tam ktoś tam powiedział, że już są niemodne ale co to, to, co to jest w ogóle takiego swoje. wiesz, takiego wyrazu, że coś w kuchni jest niemodne, to w ogóle go nie powinno być, Słuchaj, nie. No to jest w ogóle wiesz, no to, bez to nie sens. jest rewia mody, że co, co roku jest modne jest inne jedzenie no bo tak to byśmy, wiesz, już nic nie moglibyśmy jeść, bo to już było modne kiedyś wiesz, to, to nie jest no naprawdę moda, a kuchnia nie ma nic wspólnego chyba ze sobą. No może wiesz, nakrycie stołu, czy jakaś dekoracja, ok ale nie możemy mówić, że coś jest już niemodne, czyli nie jedzmy tego. Tak. Ja mówię, że modne jest, kuchnia zdrowa, modne są rzeczy, które sami przygotowujemy. Chleb domowy jest bardzo modny i bardzo zdrowy. Mm -hmm. I przede wszystkim modne jest myślenie o tym, co się je, dlaczego, po co. Tak. I tak. w jakim towarzystwie. Ja bardzo proszę Taki mały apel mam do wszystkich <śmiech> mam i tatusiów, którzy, babci, którzy robią zakupy, żeby czytali opakowanie, co jest napisane na opakowaniu. Wzięli sobie lupę, bo przeważnie to jest tak napisane, że normalny człowiek nie może tego odczytać, bo to jest taki drobny druk. Wzięli sobie, kupili taką małą lupkę i czytali. I broń może nie kupowali tego, co jest tak z taką chemią, <śmiech> Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że ja ostatnio spotkałem w sklepie litrowy pojemnik mleka z, czeka, jak to było, ten Almoc? Migdałowe. Migdało. Al Migdało, tak, mleka, mleka, który kosztował funt 0,9 i to jest po prostu niemożliwe, jeżeli zobaczycie, ile kosztuje kilogram orzechów właśnie migdałowych. Jak wziąłem to do ręki i przeczytałem, to się dowiedziałem, że to mleko migdałowe zawiera 1,5% migdałów, a reszta to są. Ma na pewno dużo cukru. Tak. I teraz jeszcze wiesz co? Teraz jeszcze się dowiedziałem też, że producenci to też nie jest, wiesz, naród ciemniebity, i jak wiedzą o tym, że ludzie mają się wystrzegać cukru, soli czy tam oleju. To teraz to nazywają inaczej, że to jest jakiś tam składnik, yy, taki składnik yy, pochodny temu, wiesz, że to jest tak naprawdę to jest cukier, ale to tak się yy, używają, takiego zwrotu, że ktoś tak normalnie nie by w ogóle się nie domyślił, że chodzi o, o cukier, wiesz. To jest po prostu yy, masakra, makabra i. i Są sprytni. Ja Ci jeszcze powiem jedną rzecz. No, nieraz jest tak, że ktoś nie lubi słodzików albo nie chce ich używać, ale nieraz ktoś może być uczulony, wiesz? Bo słodziki mogą uczulać. I na przykład ciekawostką jest to dla mnie, że wszelkie syropy, wszelkie mm, witaminy, wszelkie, wiesz, jakieś takie rzeczy, które w aptece są dla dzieci, wszelkie te rzeczy są słodzone albo wręcz zawierają słodzik. Na przykład rzeczy, które są, mogą być stosowane przez maleńkie dzieci, no nie dawałbyś dziecku słodzika, bo sam go nie jesz. Tak? I wszelkie te rzeczy tak. właśnie zawierają słodzik. Myśmy chcieli kupić, wiesz, coś od bólu gardła i okazuje się, że y, dam żona mnie poprosiła, idź kup dla dziecka coś na bólu gardła. Ja jakieś tam, kupiłem jakieś tam tabletki do ssania ziołowe no i przychodzę do domu, no i co? Dostałem opierdziel. Dlaczego kupiłeś ze słodzikiem? No ja mówię, no poczekaj, to są dla dzieci, junior, no to Myślałem, że to jest wszystko okej. Okay. No nie, musisz zawsze czytać informacje na opakowaniu. Zobacz, zawiera aspartam słodzik. Nie mm -hmm. mówię, ale ty kupujesz te, te same, tej samej firmy. Tak, ale kupuję, zauważ, że nie kupuję junior, tylko kupuję dla dorosłych, bo te dla dorosłych już nie zawierają słodzika. Mają wszystko to samo. Prawoślas tam jakieś tam mm, tak. wyciągi z tych, tych, tych ziół, ale tak. nie zawierają słodzika. A wszystkie dla dzieci są słodzone i to najczęściej słodzikiem. Przestrzegam też przed tym. No to jest masakra niestety i nie możemy z tym jakoś walczyć, bo nie wiem, czy ktoś jest zainteresowany, bo jest wolny rynek i wiesz, i każdy może produkować co chce i ludzie po prostu. Ale idź, idź, idź, idź do apteki i poproś coś dla dzieci, żeby nie zawierało słodzików. I zapewniam się, że pani aptekarka będzie długo, długo szukać i potem na końcu ci powie, że nie ma niestety, nie ma nic takiego. No właśnie, a ja też słuchałem ostatnio takiej audycji, gdzie było powiedziane po prostu, wiesz, że Rodzice, którzy, albo inaczej, powiedzmy ten sposób, że dzieci, które mają pecha i mają rodziców nierozgarniętych albo takich niespełna rozumu, którzy tego nie przestrzegają i nie kontrolują, niestety popadają w otyłość i przyzwyczajanie do cukru przez to, i były robione takie badania przez to właśnie człowiek w naturalny sposób dosłada coraz więcej, dosłada coraz więcej i popada później po prostu w choroby. Dziecko, które... No dobrze, a dlaczego my, Jacku, słodzimy coraz mniej? Dlaczego ty nie słodzisz herbatę, ja nie słodzę herbatę? A no bo, my, bo my już wiemy. Jest wiesz, proces stały, świadomość. Bo stały my już ciebie. wiemy, bo my już wiemy, a inni, inni, inni nie zdają sobie sprawy, albo zdają sobie sprawy, ale ich to nie interesuje po prostu, wiesz? Mhm. I ja mam nadzieję, że kiedyś dożyję takiej chwili, kiedy po prostu otyłe dziecko oskarży swoich rodziców o to, że ich w, w dzieciństwie, kiedy dziecko nie miało na to wpływu w wieku tam dwóch, trzech lat, yy, karmiło wiesz, frytkami, jakimiś batonikami, yy, innymi cukierkami, innymi rzeczami i przez to dziecko po prostu z, spowodowało zniszczenie wątroby, trzustki czy innych organów ja, wewnętrznych. Nie wiem, czy takiego procesu już nie było w Stanach Zjednoczonych. Tak coś mi się wydaje. I wiesz, i, i każda matka, zanim poda dziecku Red, Red Bulla, zastanowi się, czy robi dobrze, czy nie, bo ja też takie przypadki widziałem na lotnisku w lutym, wiesz, to zgroza jest i to, mm -hmm. wiesz, ja tam nie jestem, wiesz, nie jestem poważny do tego, żeby zwracać uwagę, ale to jest po prostu... No to jest strasznego, niestety. A, a o tym wszystko już w Stanach, o tym wiedzą dobrze, że czy w Anglii, czy gdzieś we Francji, wiedzą o tym, że to są e, złe rzeczy i już po prostu świadomie jest. Mm -hmm. wiesz, są takie są takie mm, powiedzmy światełka w U nas można kupić sobie za półtorej funta. może sobie taką kupić tackę, w, y, na której będzie, wiesz, jabłko, gruszka i banan. Albo y, jabłko, y, tam śliwka i i, i gruszka na przykład, nie, czy coś w tym stylu, także już można sobie takie mm -hmm. rzeczy, można kupować i wiesz co, tak na zakończenie to chciałem powiedzieć taką rzecz, że wielu ludzi sobie z tego nie zdaje sprawy, yy, wielu ludzi nie zwraca na to uwagę i to jest błąd, więc jeżeli słuchają naszego podcastu, to ja ich mogę tylko i wyłącznie poprosić na to, żeby zaczęli na to zwracać uwagę. Ja, miałem, ja mam koleżankę, która była wszystko jedząca, i, i popadła w chorobę i okazało się, że nie może miała zniszczone po prostu jelita i miała to były objawy takie, że nie mogła jeść nic, co zawiera, wiesz, gluten mądrze rzeczy, wiesz mhm. i dopiero wtedy, tak. dopiero wtedy zobaczyła ile tego glutenu ile innych produktów takich chemicznych jest dodawanych mhm. do jedzenia jak ona myślała, że ona sobie zje batonika, okazało się, że tego batonika nie może zjeść, bo Nic. ten batonik zawiera Wiem. gluten. Wiesz, my jako ludzie zdrowi nie mamy tego może tej konieczności, tego problemu i nie zwracamy na to uwagi, ale faktycznie jeżeli ktoś musi eliminować coś ze swojej diety i zaczyna przeglądać pod tym kątem wszelkie produkty, dopiero wtedy się budzi w nim ta świadomość i dopiero wtedy jest przerażony, jak dużo rzeczy jest takich, których on nie może zjeść. Praktycznie z tego co jest w sklepie to większość jest wyeliminowana przez te dodatki. Przede wszystkim cukier, przede wszystkim sól, przede wszystkim chyba gluten to największe takie, tak. y, najwięksi wrogowie dzisiejszego społeczeństwa. Natomiast widzisz ryby, no niby też dobre, te, ale też powiedziałbym, że trzeba uważać w tej chwili. No i z tym nieoptymistycznym akcentem będziemy powoli kończyć, ale generalnie jest wesoło. Słuchajcie, ja namawiam wszystkich, żeby w taki dzień właśnie wolny, jakikolwiek, bo czasami ludzie pracują przez sobotę i niedzielę i mają wolny, na przykład poniedziałek i wtorek, albo ma, czasami mają środek i czwartek. Może w Polsce to nie jest popularne, ale w Anglii czasami tak się zdarza, żebyście po prostu sobie poświęcili, przykładowo załóżmy, że to jest niedziela, jeden dzień to oprócz tego, że tam trzeba pojeździć rowerem, pobiegać, pójść dzieckiem na huśtawkę czy na basen, żebyście poświęcili te parę godzin na to, żeby sobie przygotować półprodukty, przygotować sobie jedzenie na cały tydzień, nawet ugotować zupę, większy garnek zupy, podzielić go na porcję, taką, nie wiem, no, barsz ukraiński, jakąkolwiek wybierzcie sobie z naszego menu. My to stosujemy, także to jest sprawdzony, wlewamy taką zupę do mniejszego pojemnika i zamrażamy i tą zupę słuchajcie, ja sobie odmrażam i ona jest naprawdę smaczna wiem, że tak. pani Gessler może by się krzywo na mnie popatrzyła ale y, ja osobiście uważam, że lepiej takie coś jest niż zjeść zupę z y, takiej no wiesz, tą taką z, tym, z nudlami tak, tak, z wifonu tak. dobrze, to teraz tak może jeszcze zachęcimy do kolejnych odcinków wiem, że będą goście mamy przynajmniej trzy osoby już potwierdzone i będą to przyszłe odcinki, a uh -huh. jeszcze w kolejnych odcinkach ja opowiem jak robiłem domowe precle, czy też obwarzanki. Uh -huh. Tutaj chwileczkę się zatrzymamy. No ja jeszcze opowiem powiem coś więcej. Ja Bardzo opowiem o, rzecz. o sałatkach, jakie robię. Słuchajcie tak. i powiem szczerze, będą... powiem szczerze, że serek wiejski polski jest lepszy niż Scottish Cheese. Mhm. Uh -huh będą jeszcze pasty do chleba będą obalę mit tego, co mówiliście z Filipem, że nic dobrego w kuchni greckiej nie ma, opowiem o pysznej zupie o, fajnie no i będzie jeszcze parę różnych rzeczy także warto nas słuchać, zapraszamy na kolejne odcinki, pozdrawiamy życzę wszystkim smacznego tak, życzę wszystkim smacznego i trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem cześć cześć